Z Ewangelii według Świętego Łukasza W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia Żeby znaleźć powód do oskarżenia go on wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich, pytam was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić, życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do człowieka, wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał, i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi. Może za mało mówimy o diable. Ale kiedy już pojawia się temat szatana, to zwykle w kategoriach pokusy do jakiegoś zła, takiego zła bardzo wymiernego, no na przykład pokusa do nieczystości, pokusa do kłamstwa, do kradzieży. Natomiast jego najmocniejsza broń, pokusa, która jest bardzo podobna do niego samego, do istoty diabła, to jest upór i zatwardziałość. Można się w uporze i zatwardziałości wobec Boga, który chce powiedzieć nam prawdę o sobie, prawdę o nas samych, można się posunąć niewiarygodnie daleko. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam upór faryzeuszów, który, wobec którego Jezus zagniewał się wraz ze smutkiem, gdy tego doświadczał, gdy był świadkiem tej zatwardziałości serc faryzeuszy. Bardzo badajmy w sobie te wszystkie momenty, w których... Chociaż Pan Bóg przemawia dużymi literami, do nas pisze, chociaż nas wzywa bardzo wyraźnie i głośno do nawrócenia z jakiejś naszej słabości, wady, chociaż bardzo głośno nas zaprasza do pójścia dalej, do rozwoju duchowego, do rozwoju naszej miłości, do poznawania Go, chociaż tak głośno przemawia, my zatwardzamy nasze serca, tłumaczymy się wykrętnie, byleby tylko nie pójść za Jego Słowem. Ten upór jest groźny, ponieważ jeśli go sobie nie uświadomimy, jeśli nie przełamiemy go w sobie, to będziemy coraz bardziej, prawdopodobnie nieświadomie, należeć do diabła, który wtedy ma nas w swojej garści.